list do hebrajczyków rozdział drugi od piątego do dziewiątego wiersza przeczytajmy hebrajczyków drugi rozdział od piątego do dziewiątego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 W niektórych wydaniach Biblii jest to w ten sposób określone, że jest to list apostoła Pawła do hebrajczyków. Dla przypomnienia chciałem wskazać na takie dwa, trzy miejsca, które sugerują to. Pierwsze jest to, że we wstępie nie ma określonego autora, ani we wstępie, ani na końcu. Paweł, kiedy pisał listy, zwykle przedstawiał się, kim jest. Natomiast tutaj tego nie ma. I Pozornie jest to kontrargument, ale może też być użyte jako argument, dlatego że akurat ten apostoł był kimś, wobec którego Żydzi mieli wiele uprzedzeń czy niechęci uważając go jako zdrajcę Starego Testamentu tego, który łamał zakon, dlatego też i mogło tak być, że on po prostu chciał się ukryć, nie przedstawił się, żeby to od razu na wstępie nie było powodem do odrzucenia treści tego listu drugim argumentem byłoby to że kto, kto inny mógłby napisać tego rodzaju traktat wyjaśniający duchowe znaczenie Starego Testamentu, kto inny niż apostoł Paweł. Trudno by wskazać kogoś innego. Niektórzy mówią być może Apollos, jednak za wiele nie wiemy na temat tego uznawcy zakonu. Ale jest tu, jest, są tu też elementy, które takie są typowo pawłowe. I takim miejscem jest list do hebrajczyków 10 rozdział 34 wiersz tutaj akurat nasze tłumaczenie tego nie oddaje u nas jest napisane cierpieliście bowiem wespół z więźniami ale yy, inne tłumaczenia mówią i to w większości tak jest yy, yy, cierpieliście w więzach moich razem ze mną w moich więzach czyli tak yy, jakby współczuli mu albo też także cierpieli jak on cierpiał z powodu wiary Chrystusa. Apostoł Paweł nie raz wspomina o swoich o kajdanach po prostu, w które był skuty będąc w więzieniu. A więc to pisanie było dla niego tym trudniejsze z powodu problemu z oczyma jak nie mamy i też z powodu tego, że te ręce były obciążone. I też i takim argumentem na to, że to jest czy po, spod pióra apostoła Pawła, to jest, jest, jest i wzmianka na temat Tymoteusza, to jest ostatni rozdział 13 rozdział 23 wiersz. Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony. Jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę was razem z nim. E A więc jest tutaj e, wspomniany ten współpracownik Pawła, który często mu towarzyszył, czy był przez niego wysyłany. I jest też i nadzieja na to, że oni razem e, spotkają się z adresatami tego listu. Jest też i pozdrowienie na koniec. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Tak jak apostoł kończy e, wszystkie, właściwie wszystkie swoje listy. E, a więc e, mamy powody, by sądzić, że to rzeczywiście e, apostoł Paweł ten list spisał. Wiemy, że treścią tego listu, o, to tak jak byłby list do Polaków, czy list do Czechów, to tu mamy list do Żydów, do konkretnego narodu. Do narodu, który mienił się wybranym przez Boga i jako ten, który miał powierzone pisma, bo Bóg Żydom powierzył pisma, oni je przechowywali, przepisywali uczyli i e, także e, na swój sposób przestrzegali. Bóg Izraela właśnie był znany w, w, wśród tego narodu. Cuda działy się pośród nich. E, I teraz e, w tym liście e, pojawia się wiele razy słowo lepszy. Wiele rzeczy jest lepszy ich jest chyba kilkanaście, lepsze niż te, które były za czasów Mojżesza, lepsze z powodu Chrystusa, że to, co w Chrystusie jest lepsze niż to, co było kiedyś, wcześniej, kiedy Mojżesz jeszcze był i prorocy. I tutaj, w tym drugim rozdziale jest mowa o Chrystusie, który jest właśnie lepszy, I zaczyna się to, akurat wybrałem ten fragment od piątego wiersza o tym, o tym świecie, który miał przyjść, czy który ma przyjść, czyli to, co my nazywamy milenium, czas panowania Chrystusa na tej ziemi, coś, czego Żydzi oczekiwali i oczekują, tego czasu błogości na tej ziemi, Ale coś, co było dla Żydów wtedy nie do przyjęcia i do dzisiaj jest obrazą, to jest to, że Bóg miałby stać się człowiekiem, co przecież zresztą w Starym Testamencie jest wyrażone, ale dla nich było to nie do przyjęcia i też Chrystus, który był poniżany na tej ziemi, to było dla nich następnym kamieniem obrazy, że on miał być właśnie w ten sposób potraktowany. To była następna rzecz, która dla nich była nie do przyjęcia. Albo to, że się zwracał do tych najniższych warstw społecznych. Tym się obrażano wtedy. I dlatego apostoł, może jeszcze podam ten wiersz, który mam na myśli akurat odnośnie tego, że... Chrystus jest i Bogiem i Człowiekiem, jest to w Starym Testamencie. Mam na myśli proroka Zachariasza. Rozdział 12, 10 wiersz. Zachariasz 12, 10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolemu wyleję ducha łaski i błagania. Kto? Oczywiście Bóg. I teraz czytamy drugie zdanie. Wtedy spojrzą na mnie. Na kogo? Na tego, którego przebodli, ukrzyżowali. A więc na Chrystusa, który, się, który był człowiekiem. A jednak On jest tym samym, który e, wyleje tego ducha łaski i błagania. A więc z jednej strony jest Bóg, z drugiej strony Jest człowiek, który został przebity. Przyjdzie dzień, kiedy Żydzi będą pokutować i to zrozumieją. Teraz pisze właśnie do Żydów apostoł, że chociaż aniołowie są wyżsi rangą niż ludzie, niż człowiek, anioł jest wyższym stworzeniem co do swojego stanowiska niż człowiek, to jednak, jak tutaj czytamy, piąty wiersz, nie aniołom poddał świat. Czyli Bóg, chociaż e, uczynił anioły tymi, które są bliżej Niego, są wyższymi istotami, mają większe możliwości, zaraz to e, wypunktujemy, e, to jednak Bóg postanowił, że ten świat, na którym żyjemy, nie będzie poddany aniołom, tylko ludziom. E, tak to tutaj jest napisane. Nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział. Bardzo mi się to zdanie podoba, bo apostoł, który niewątpliwie był znawcą Pism, do tego pod natchnieniem Ducha mówi, stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział. Nam się często zdarza, mi się to często zdarza, że wiem, że ktoś to gdzieś, ale nie pamiętam ani kto, ani gdzie. Natomiast tutaj widzimy, że apostoł w natchnieniu ducha pisze Ktoś gdzieś, my to wiemy, że to jest Dawid w psalmie 8. Kiedy byśmy do tego zajrzeli, możemy to otworzyć, psalm ósmy Czyli taka pieśń duchowa, psalm dawidowy Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciółom swoim, aby poskromić wroga i mściciela, gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, i dostojeństwem uwieńczyłeś go dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego. No i dalej jeszcze mamy kilka zdań, które to szczegółowo wyrażają. A więc, Dawid w natchnieniu, napisał taką pieśń, w której wyraził to, że całe stworzenie wielbi Boga. I to rzeczywiście tak jest, że to wszystko, co człowiek zrobi, co potrafi swoimi rękami zrobić, to o nim świadczy. Jeśli mamy jakiegoś zdolnego człowieka i on coś potrafi zrobić, to to widać po prostu odcisk jego ręki na, na tej rzeczy. Że zrobił to bardzo dobrze fachowiec w swojej dziedzinie. czy obojętnie kto, czy to jest malarz, czy rzeźbiarz, a może człowiek, który robi remonty albo, nie wiem... Mechanik, który potrafi coś z czegoś wyklepać, albo wywiercić, dopasować. To wszystko jest bardzo precyzyjne. W tym widać rękę tego człowieka. Tak i widzimy tutaj, na tym świecie jest odciśnięta ręka Boga, w tym wszystkim, co On stworzył, jak to wszystko działa i współdziała. Tam była też mowa o tym e, niebie, które widzimy, o, o, o gwiazdach. E, I e, jeśli się choćby odrobinkę zaczniemy interesować e, a, astronomią, to okaże się, że ten bezła, e, taki pozornie bezładny e, układ kropek na niebie że to jest wszystko e, idealnie do siebie dopasowane że m, nie są to przypadkowe układy jak, jakby, tych, tych, tych gwiazd. Że to nie jest tak jak rozsypane coś, groch, by rozsypać z, z torebki. Że jednak te układy gwiazd mają swoje położenie. Że nie jest tak, że raz one są tu, a raz tam. Zawsze te, które są na wschodnim niebie, są na wschodnim niebie. Nie jest tak, że one się przesuwają gdzie indziej. Że te układy zawsze są obok siebie. Można to dokładnie sprawdzić. Jest Kasiopeja, potem jest Perseusz jest Orion, to jest po prostu obok siebie. Nie, nie jest tak, że to wędruje gdzieś tam, nie jest tak, że to się e, zmienia, e, czy tak, że tego nie można rozpoznać. To wszystko jest dokładnie e, zaplanowane, jakby taki szkic, który, e, który jest wymalowany e, w przestworzach. I e, jest to e, coś, co jeśli zaczniemy się czym interesować, zauważymy jaka to jest precyzja. Po prostu to jest majstersztyk, sztyk, jeśli chodzi o stworzenie. I teraz pomyślmy, że to ręka naszego Pana to właśnie stworzyła. Obmyśliła każdy po kolei element tego, co widzimy na nocnym niebie. I czytamy, że właśnie to niebo, to gwiazdiste niebo, ale potem także i te dzieci, jak tam jest powiedziane, z ust niemowląt i ssących przygotowały sobie chwałę. A więc z jednej strony te wielkie, wzniosłe rzeczy odległości świetlne i tak dalej, chwalą Pana. Z drugiej strony dzieci, które nie mają wielkiego zrozumienia, ale mają zaufanie, one także chwalą Pana. I to widzieliśmy, kiedy Pan Jezus wchodził do Jerozolimy, to dzieci krzyczały, Hosanna. To nie znawcy pism krzyczeli, to dzieci krzyczały, Hosanna. E, czyli Pan zbawi, jest to takie zawołanie do Pana. A więc On, Chrystus jest tym ostatecznie, który jest, ma być panującym nad tym światem. To też czytamy w liście do Koryntian, w pierwszym liście, 15 rozdział. Pierwszy jest do Koryntian, 15 rozdział. 25. piąty wiersz. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. 27. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówimy, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Chodzi o Chrystusa, który będzie w czasie milenium jako ten człowiek, panować nad tym światem. Oczywiście jest jeszcze Bóg Ojciec, który z względów nie jest poddany Synowi. Ale przyjdzie czas, kiedy także i Syn będzie poddany temu, który poddał wszystko, jak czytamy w 28 wierszu. To jest mowa o wieczności, kiedy milenium się zakończy. I E, pisarz tego listu mówi, czymże jest człowiek albo też czym jest syn człowieka czym jest człowiek, że pamiętasz e, o nim e, czymże jest człowiek e, ścięgna kości, ciało e, wydaje się to jest takie marne człowiek wraz z wiekiem staje się coraz bardziej e, taki no, słaby e, czy e, Traci siły, traci wdzięk. I wtedy tak się wydaje, cóż to jest człowiek? Tak jak ta nasza siostra Anna mówi, co to ja taka skorupka. No ale właśnie tutaj jest coś szczególnego, że człowiek jest taki no, słaby, znikomy, przemijający, a jednak człowiekowi Bóg powierzył tę ziemię, Co czytamy też w pierwszej Mojżeszowej, że mieli panować ludzie nad tym światem, nad zwierzętami, nad stworzeniem, i że właśnie ludziom Bóg poddał ten świat, a także ten przyszły świat, czyli te tysiącletnie królestwo ostatecznie wiemy, że niebo także jest dla nas przygotowane. To szczególne miejsce w domu Ojca. W A więc czym jest człowiek, że Bóg tak o niego dba? Aniołowie mają e, większą moc niż ludzie. Aniołowie mają moc czynienia cudów, mają moc wykonywania sądów Boga, jak to będzie też i choćby w czasie e, ucisku. E, jest też mowa o aniołach zagłady. E, aniołowie Mają większe możliwości, mają większą mobilność, mogą się przemieszczać bez względu na prawa fizyki. My musimy albo iść, albo czymś jechać. Aniołom jest to niepotrzebne. One przemieszczają się we wszystkich kierunkach zupełnie swobodnie. Ludzie są śmiertelni. Anioły są duchami, które nie umierają. Nie są w ciele. A więc aniołowie są wyżsi. Tym niemniej to właśnie ludziom Bóg poddał ten świat i ten świat, który ma nadejść. Czytamy tutaj Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. I to już nam wskazuje na Chrystusa, który był czy jest e, w, zwierzchnikiem sił anielskich, także jest nad mocami ciemności, nad tymi zbuntowanymi aniołami. Chrystus jest zwierzchnikiem. E, a jednak stał się mniejszy niż one, kiedy przyjął postać człowieka. To tak jakby sobie wyobrazić jakąś armię i ten generał tej armii, W ogóle ściąga mundur i staje się, ubiera się jak wieśniak. E, zupełnie jakby w, w, rezygnując z tego stanowiska, nawet przynależności do tej armii. Bo nawet stał się mniejszym od aniołów, mniejszy od tych szeregowców, e, Można też na to spojrzeć tak, że człowiek stracił tę swoją wysoką pozycję ze względu na grzech. To grzech spowodował upadek człowieka, także i to, że straciliśmy e, to stanowisko, jakie mieliśmy przed Bogiem wcześniej. Dopiero Chrystus sprawił, żeśmy to odzyskali, a będzie to widoczne dopiero w tysiącletnim królestwie. A więc Chrystus odzyskał to, co przez pierwszych ludzi zostało utracone. Ale teraz rzeczywiście nie widzimy jeszcze tego. Teraz widzimy, że ogólnie rzecz biorąc ludzie są upadli. Ogólnie widzimy grzech dookoła nas. I apostoł wskazuje tutaj na ten moment, To, kiedy Chrystus przyszedł, to dziewiąty wiersz, yy, i mówi, widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Yy, a więc Chrystus musiał przejść, urodzić się jako człowiek, tak w ogóle. Yy, musiał być w tym miejscu yy, getsemane, czyli w tym ogrodzie, modlić się, przeżywać lęk. Tam był aresztowany, potem był e, bardzo szybko, niesprawiedliwie osądzony. E, a więc to była ta gabata, kamienny bruk. I później e, wyrok na miejscu Golgota, czyli z górze czaszki. W ten sposób Chrystus był widziany na tej ziemi. Ten, który właściwie powinien być i jest władcą. Jest panującym, a był widziany jako skazaniec na tej ziemi. Czyli nie widzimy jeszcze, że on panuje. Widzimy, patrząc wstecz teraz, oczyma wiary. Widzimy tego, który był jako ten zwykły człowiek. Jeśli w Biblii pojawia się imię Jezus, to wskazuje właśnie na Jego człowieczeństwo, o to, że On był człowiekiem. My dzisiaj o Panu Jezusie raczej nie mówimy Jezus, Jezus, Jezus. Mówimy raczej Pan, Pan Jezus. Czy Chrystus, może rzadziej. Chociaż moglibyśmy częściej mówić. Apostoł Paweł często mówił Jezus Chrystus, Chrystus Jezus. Ale mówimy Pan. Jezus, czy tak jak trzeci rozdział, pierwszy wiersz, Jezus Jeszcze dalej w tym liście, co raz to się pojawia. Wskazuje na Jezusa jako na tego, który żył na ziemi. A więc On na krótko był mniejszy od aniołów. Otrzymał ciało po to, żeby móc cierpieć i umrzeć. I cierpiał niewinnie. Myślę, że to nikt z nas nie chciałby cierpieć E, niewinnie za coś, raczej byśmy się chcieli przeciwko temu przeciwstawić, to myślę, że każdy z nas mógł powiedzieć kiedyś w życiu, to nie ja. Chrystus właśnie tak nie powiedział. I czytamy dalej... E, Ukoronowanego chwałą i za zacierpienia śmierci, czyli za cierpienie Bóg przewidział wywyższenie. I tak jest rzeczywiście, to jest też i prawda, sława Bożego, że Bóg jest tym, który pociesza. On też e, nagradza, e, kiedy ktoś przechodzi przez cierpienia, i może to też mieć miejsce w tym życiu, e, może to mieć miejsce dopiero e, w przyszłym, u Pana, ale to pocieszenie na pewno będzie. I e, wielu cierpiących wierzących e, doznało pocieszenia. Ja myślę, że takim pocieszeniem z ostatnich dni może być właśnie ten nad, nasz brat Leon e, Sier, który w dniu śmierci swojej żony mógł się pocieszyć nawróceniem swego brata. To było na pewno wielkie pocieszenie. Ale też i sam Pan mógł być pocieszony choćby tym, jak Maria siedziała i chciała go słuchać. Albo mógł być pocieszony wtedy, kiedy ten zbrodniarz uwierzył w ostatniej chwili swego życia. To musiało być wielkie pocieszenie dla naszego Pana, który Umierał wtedy. W takiej chwili ktoś, kto uwierzył i został oczyszczony z grzechów i poszedł do raju. To było na pewno wielkie pocieszenie dla Pana Jezusa. dalej czytamy. Może jeszcze i to powiedzieć, że To milenium w zasadzie to jest też w pewnym sensie nagroda za cierpienia. Oczywiście, że nagrodą jesteśmy my, który będziemy, którzy będziemy razem z nim w chwale. Ale też i to tysiącletnie królestwo, ten czas panowania Bożego na ziemi, kiedy ziemcy królowie nie będą panować, tak jak dzisiaj panują, to też jest rodzaj nagrody. O czym czytamy też i w psalmie 110. I teraz też mamy to zdanie tutaj z łaski Bożej, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. A więc Chrystus doświadczył czegoś szczególnego. Cierpiał za innych. I to nie tylko cierpiał, ale poniósł śmierć. Był wszystkie rzeczy, które o nas można powiedzieć jako złe które sobie uświadamiamy lub nie, które Bóg o nas mógłby powiedzieć, to zostały jakby skierowane czy przypisane Chrystusowi. Śmierci za każdego, czyli inni powinni umrzeć, ale to On został za to obwiniony i On umarł. Z łaski Bożej to jest coś, co ja myślę, dla nas ludzi zupełnie nie pasuje, że z łaski Bożej można zakosztować śmierci. Kiedy mówimy, że o, to łaska Boża, to raczej mówimy o rzeczach pozytywnych, które w naszym życiu się zdarzają. Że Bóg da rozwiązanie, że coś jest możliwe, nie wiem, można spłacić dług, dzieci są zdrowe, ktoś się nawrócił. O, to łaska Boża jest. Nie idziemy do kogoś, kto jest chory, żeby powiedzieć, o, to łaska Boża. To by nam nie przeszło przez usta. Ale tutaj apostoł właśnie używa takiego dziwnego określenia. Z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Gdyby to nie było w Biblii, to byśmy sobie tego nigdy w ten sposób nie, wyrazi, nie wyrazili. Co to za łaska, żeby cierpieć i żeby być obwinionym i żeby umrzeć? Dziwna łaska łaska, czyli to jest dar. Jest to coś, co dobrego ktoś daje. Tak rozumiemy. Z łaski się nikogo nie każe po to, żeby go obdarować cierpieniem. To w ogóle nie pasuje do naszego pojmowania daru czy łaski. Tym niemniej to słowo tutaj dalej jest napisane, że on z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Może żeby to dla jakiegoś przybliżenia E, e, jeszcze coś zacytować To Piotr Gdzieś to jest liście Piotra To jest drugi rozdział, dwudziesty wiersz Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, dwudziesty wiersz Może przeczytam od dziewiętnastego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 A więc możemy sobie wyobrazić jakiegoś e, sługę w jakimś domu, który miał takiego szorstkiego, nazwijmy, Pana, albo taki, który w ogóle się z nim nie liczył i cierpiał z tego powodu, był człowiekiem wierzącym, e, ten, ten, ten sługa. To tutaj takiego dziwnego pocieszenia e, apostoł Piotr udziela, I mówi, jeżeli okazujecie cierpliwość i za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. A więc ten sługa robi wszystko dobrze, ale i tak e, nie ma za to zapłacone jakimś uznaniem czy wdzięcznością. E, dobrze robi, ale jest źle traktowany. E, I tu czytamy, to jest łaska u Boga. No bo to nam w ogóle nie pasuje do naszego wyobrażenia. Ale taki jest Bóg Że On daje nam rzeczy dobre Albo inaczej przyjemne dla nas Bo te nieprzyjemne też mogą być dobre Daje rzeczy przyjemne dla nas Ale też daje te, które są nieprzyjemne Ale wywołują dobry skutek Na tym polega ta łaska Na ile to można tak jakoś spróbować zrozumieć że to sprawia nam przykrość i jest to właściwie coś, z czego byśmy się chcieli jak najszybciej uwolnić. Tym niemniej to ma dobre skutki. Bo okazujemy cierpliwość, jak tu czytamy. Czyli modlimy się do Boga. Modlimy się o tego kogoś, z powodu kogo cierpimy. To już jest jakiś dobry owoc. Bo czekamy na rękę Boga, która nas z tego wyciągnie A więc wiara się wzmaga To jest także dobry skutek e, Żadne dziecko nie lubi zastrzyków e, I niektóre dzieci Trzeba siłą e, doprowadzić I trzymać, żeby ten zastrzyk zrobić Ale no, z tego jest dobrodziejstwo A więc jest to Taki przykład na tę łaskę Że to boli e, Odczuwam przed tym strach ale jednak to ma dobry skutek. To jest łaska u Boga. To jest ten dar od Boga, chociaż przychodzi w bardzo nieefektownym opakowaniu. I Chrystus cierpiał za każdego. Dla Niego to nie było ani łatwe, ani przyjemne. Chrystus nie szedł z uśmiechem na twarzy na ukrzyżowanie. Przecież czytamy, że pocił się, trwożył. Czytamy często z psalmów te myśli, które miał w swoim sercu, które mówią o tym, nikt nie myśli o mnie, jestem samotny, e, szydzą ze mnie. Człowiek, który przeżywa trwogę w środku. A jednak była to łaska. Łaska z tego powodu, że na Chrystusie możemy widzieć, e, kim jest prawdziwy człowiek, Kim jest człowiek Boży? Możemy widzieć, e, jaki jest człowiek, czy byłby człowiek, gdyby nie zgrzeszył. Co to znaczy człowiek bez grzechu? Jak zachowuje się człowiek, który nie zna grzechu? Że tak jak te róże można podeptać, a ona dalej pachnie. To jest właśnie ta łaska, którą możemy widzieć. Ostatecznie on przyszedł, żeby przynieść Bożą miłość. I na skutek e, jego śmierci śmierci za nas i tego, że uwierzyliśmy w to, będziemy razem z Nim, będziemy jako dzieci Ojca, będziemy jako bracia tego pierworodnego z braci, pierwszego, stojącego na czele w chwale. Dzisiaj tego może nawet w pełni nie potrafimy docenić. Co jest przed nami? Jaka jest nasza przyszłość jako Kościoła Jezusa Chrystusa? bo zapewne jesteśmy zbyt skoncentrowani na ziemi, na tym co przeżywamy dziś, a to co będzie za no, nie wiemy ile, ale na pewno będzie w przyszłości wydaje się taką mglistą przyszłością dla nas ale to jest łaska Boża że Chrystus zakosztował tej śmierci i ta łaska ostatecznie dosięga nas My jesteśmy adresatami tej łaski. Taki wiersz jeszcze mi się przypomina z Ewangelii Mateusza o Ojca. Siódmy rozdział Mateusza.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 Bardzo nam zależy na tym, żeby działo im się dobrze. Kiedy dzieje im się źle, jesteśmy gotowi zrobić wszystko, żeby było im dobrze. Tacy jesteśmy. Jesteśmy gotowi na całkowite poświęcenie się dla naszych dzieci. Moja mama nawet kiedyś mówiła, ja bym wolała, żeby to mnie coś dotknęło niż Ciebie. Tacy są rodzice. My bardzo kochamy nasze dzieci. Ale tutaj widzimy, Pan Jezus mówi... Wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim. My troszczymy się o nasze dzieci, ale ciągle jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy zepsuci. My ciągle mamy tendencję do e, sprzeciwiania się Bogu. A mimo to jesteśmy, w ogólności mówiąc, dobrymi rodzicami i staramy się o nasze dzieci. Ale Pan Jezus mówi, będąc złymi. I teraz możemy sobie spróbować wyobrazić Bóg, który jest dobry, który y, mieszka w światłości, jakim On jest Ojcem, kiedy nie ma w Nim grzechu przecież, jak On kocha, nie mając serca zepsutego przez grzech, tak jak każdy z nas ma. To może nam dać jakieś wyobrażenie na temat tego, e, jaka jest ta e, Boża miłość. E, jeśli my będąc złymi, potrafimy dać dobre rzeczy naszym dzieciom, to co dopiero Bóg, który jest dobry, jak może obdarować nas jako swoich dzieci. To jest bardzo wartościowe spostrzeżenie, żeby to wziąć do swego serca. I dalej jest zachęta do modlitwy. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Albowiem jest taki, bowiem jest zakon i prorocy. A to zachęta do modlitwy jest winę Ewangelii. Eee tym bardziej ojciec da ducha tym, którzy go proszą. To chyba jest Łukasza. Może jeszcze jedno zdanie przypomina mi się z księgi Joba. Z księgi Joba. Początek tej księgi. Job mówi, kiedy spadły na niego te nieszczęścia wszystkie, To jest drugi rozdział, dziesiąty wiersz. Troszkę dalej. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi ustami. Job tutaj dokonał bardzo e, daleko idącego spostrzeżenia, szczególnie, że był w stanie, kiedy mógłby się e, wpaść w Zdenerwowanie, oskarżanie Boga to zareagował w sposób zupełnie nadzwyczajny ponieważ są ludzie, którzy nie widzą w życiu nic dobrego właściwie na wszystko by mogli narzekać nigdy nie są zadowoleni Job mówi, dobre przyjmujemy od Boga to już w ogóle jest bardzo dobre spostrzeżenie są rzeczy dobre, które Bóg daje czy nie tylko ludzie nam dają dobry traf to sprawia, nasza zaradność to sprawia, to Bóg daje nam dobre rzeczy. Dobrze jest to w ogóle zauważyć. Niektórzy też, nawet jeśli zauważają, że są rzeczy dobre, to nie odnoszą tego do Boga. I co Job mówi dalej? Czy nie mielibyśmy przyjmować jej złego? w domyśle od Boga. To jest oczywiste. Jeśli Bóg daje dobre rzeczy, to daje też i złe. W, naszym naj, naj, w pierwszym odruchu za zło zwykliśmy oskarżać innych ludzi. To jest ich wina. To jest jego wina, bo on czegoś nie zrobił albo miał zrobić, a nie zrobił. E, czyli e, oskarżamy drugiego człowieka o to, że to z jego powodu cierpimy. Job dokonał tego fascynującego odkrycia, że dobro w naszym życiu czyni Bóg, ale też, że i zło czyni Bóg. A więc nie miał powodu oskarżać żadnego człowieka o to, co się stało w jego życiu, choć pewnie byłoby to najłatwiej, ale on nawet nie oskarżał o to Boga. Tylko zadał pytanie, jeśli przyjmujemy dobre, czy nie mielibyśmy przyjmować złego? Jak odpowiedzieć na takie pytanie? Dobre możemy przyjąć, ale złego nie. I op, stawia to pytanie, oczywiście mając na myśli gotową odpowiedź. Jeśli przyjmujemy dobre, to jesteśmy gotowi przyjmować złe. Bo to jest od Boga. E, jeden cytat jeszcze z Kaznodziei do tego. Siódmy rozdział. To jest czternasty wiersz. Księga Kaznodziei, siódmy rozdział, czternasty wiersz. W dniu dobrym korzystaj z dobra, lecz w dniu złym zważ. Również ten uczynił Bóg, tak samo jak tamten. Po to, by człowiek nie dociekał z tego, co będzie po nim. Czyli ten wiersz zauważa, Salomon zauważa, że Bóg daje nam przeżywać dobre dni, czy przyjemne dni, i ciemne dni, dni nieprzyjemne, dni trudne, niepewności. I właściwie to rodzi też w nas takie poczucie, że nigdy nie wiemy, co przyniesie następny dzień, czy będzie jasny, czy ciemny, czy będzie radosny, czy smutny. Nie wiemy, czy, czy będziemy mieć odpoczynek, czy raczej stres. Nie wiemy, co przyniesie następny dzień ale jako ludzie wiary możemy być pewni, że te wszystkie dni pochodzą od Boga i że też z Nim możemy przez te wszystkie dni przejść. A więc Chrystus z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Bóg nieraz przejawia się w grzmotach, w piorunach, w burzy, w gradzie. To możemy widzieć na co dzień, możemy też i czytać w Biblii, że tak w przyszłości też będzie. Bóg daje się poznać w rzeczach strasznych. Chrystus blaskiem swego przyjścia usunie zupełnie moce ciemności. Zwierzę I fałszywy prorok zostaną wrzuceni żywcem do y, ognia gorającego siarku. Jakie to będzie przyjście? Y, ale y, widzimy to na przykładzie tego, co widział y, y, Eliasz, II Królewska, XIX rozdział. Chodzi mi o ten delikatny powiek. Tuleska To nie jest w tej księdze Może tu z bracim pomoże tam jest ten moment, że prorok widział te burze była wichura, a dopiero potem był ten delikatny powiew I dopiero Pan był w tym delikatnym powiewie. O to mi chodzi, ale nie pamiętam dokładnie. To chyba chodziło o Eliasza. Może to była pierwsza. To jest pierwsza królewska 19-11, nie druga królewska. Pierwsza królewska 19-11. Rzekł więc do Niego, wyjdź i stań na górze przed Panem, a oto Pan przechodził. A wichar potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. To jest to samo słowo, co szelest. Tak jak czytamy w pierwszej Mojżeszowej, że Adam usłyszał szelest Pana Boga, przechodzącego. Że nie był to jakiś grzmot, czy zawierucha. Ostatnio byłem w Kępnie w szpitalu. Akurat znalazłem się tam w momencie, kiedy startował helikopter z dachu szpitala. Powstał taki szum, liście, piasek, zamieszanie, hałas, Ludzie stali, jak oni mieli przed tym. Możemy sobie to wyobrazić, że Eliasz także znalazł się w takim momencie, i nie był to helikopter, ale Pan. Ale jednak czytamy, po tym ogniu cichy, łagodny powiew. Pan e, nieraz działa w sposób spektakularny, nieraz działa bardzo delikatnie, cichutko. I można powiedzieć, że przyjście Chrystusa to był taki delikatny powiew. Coś, co wielu ludzi nie zauważyło. Raczej do tego się nie skłoniło. A jednak właśnie ten delikatny powiew, ten słaby człowiek i to do tego zabity, stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Jest to cud Boży, który stał się na ziemi. Bóg przeprowadził swój zamysł właśnie w taki, wydawałoby się, słaby sposób. Ale najmocniejsi ludzie tego świata nie byli w stanie tym przeszkodzić. A więc, co możemy zapamiętać z tego słowa? To jest to, że ten świat, na którym żyjemy został poddany nam, ludziom, a nie aniołom. To, że w przyszłości to Chrystus będzie panować, a my przy Jego boku, właśnie nad tym światem. To, że w niebie będziemy razem z Panem przy Nim. Jest też mowa i o tym, że będziemy siedzieć na tych tronach, dwunastu tronach. I to, że Chrystus cierpiał za nas. Taka była łaska Boża dla Niego, ale przede wszystkim też i dla nas. Że my łaską jesteśmy zbawieni, ale ta łaska miała, e, niosła za, za sobą najpierw cierpienia, a potem e, radość. I tak też ma miejsce w życiu ludzi wierzących, że w naszym życiu doświadczamy dobrych rzeczy od Boga, ale też i złych rzeczy od Boga w znaczeniu nieprzyjemnych dla nas, ale jednak one ostatecznie prowadzą nas wyżej ku Panu takiego mamy Pana, który wszystko dobrze uczynił i uczynił też dla swojej chwały Jest jeszcze w Amosa takie miejsce, które mówi wyraźnie. Yy, trzeci rozdział, szósty wiersz Amosa. Czy trąba zadmie w mieście, a lud się nie ulęknie? Czy w mieście zdarzy się nieszczęście, którego Pan by nie uczynił? Yy, generalnie jest to popularna herezja, w kręgach religijnych, nazywana dualizmem, gdzie przedstawia się, że rzekomo są dwie strony, czyli z jednej strony Bóg, a z drugiej strony diabeł jako ktoś, kto ma przynajmniej zbliżone lub równe wręcz z Bogiem szanse, żeby wygrać. To jest oczywiście kłamstwo rozpowszechniane przez diabła, który przez tą herezję próbuje się wywyższyć. Diabeł jest już dawno pokonany. Diabeł jedynie tyle może zrobić, na ile Bóg mu pozwoli. Gdy y, po prostu spada jakieś nieszczęście, to mamy też powiedziane, że y, ani jeden wróbel bez woli Boga nie spadnie na ziemię. Y, tam jest wręcz użyte słowo dekret, czyli żeby padł zdechły wróbel, Bóg osobiście musi w jego sprawie wydać dekret, że spadnie wróbel. A potem Pan Jezus mówi, że my jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. I to jest właśnie to, że nikt nie jest w stanie nic złego, nawet jeden włos z naszej głowy nie spadnie, jeżeli Bóg tak nie zdecyduje. I musimy pamiętać, że jest tylko jeden podmiot naszych tutaj rozważań. Bóg, Pan Jezus Chrystus. Jeśli chodzi o słowo łaska, to to jest słowo, które jest po grecku w oryginale jako harin oddane. Łaska ma to do siebie, że faktycznie w naszym języku polskim ona się kojarzy z niezasłużoną życzliwością. I to nie jest całkowicie błędna decyzja, ale w oryginale i tak jak było to używane w starożytnym greckim, o czym m.in. świadczą takie zbiory pism, jak używano tego słowa w czasach, gdy Nowy Testament był spisywany. Bardziej pasuje słowo y, favor, po angielsku od czego mamy, że kogoś faworyzujemy, albo Boże upodobanie. Czyli y, Bożym upodobaniem było to, żeby Jezus Chrystus cierpiał. Bożym upodobaniem jest to, żeby sługa był posłuszny Panu. I jeszcze chciałbym się odnieść, skoro o tym słudze y, mówię, y, do tych zwyczajów korespondencyjnych. Jest to rzecz, z której możemy też wyciągnąć pewną lekcję. Y, list do hebrajczyków, jak słyszeliśmy, y, był napisany przez apostoła Pawła w anonimowy sposób. Y, tak, żeby uwypuklić treść. Y, Nawet są historyczne zapisy z tamtego czasu, że wręcz on został napisany, owszem, Paweł był autorem, ale napisany był przez Tymoteusza. Tak mówi m.in. przypisek w Biblii Brzeskiej na końcu tego listu, jak i Gdańskiej. List do Hebrajczyków napisany z Italii przez Tymoteusza. Rękę. Tak, oczywiście ręka Tymoteusza pisała, w sensie wykonawcy. I co ciekawe, 23 wiersz 13 rozdziału mówi Wiedzcie, że brat Tymoteusz został uwolniony. Jeśli niedługo przybędzie, wraz z nim was zobaczę. Więc widać, że Tymoteusz pisząc, pisał o sobie. Jeszcze bardziej ciekawe jest, jak zobaczymy list do Filemona. List do Filemona był napisany z Rzymu przez Onezyma sługę, gdzie wiemy, że w liście do Filemona są słowa, które mówią, żeby Onezyma przyjąć łaskawie. Tak? I to jest bardzo ciekawe, jak duże zaufanie łaska Boża yy, daje, że taki yy, Onezym, który przed chwilą był yy, w zasadzie uciekinierem, w wyniku... Widocznego działania Ducha Świętego był obdarzony przez drugiego brata zaufaniem i to zaufanie jest jednym ze skarbów. Mało tego, to są bardzo nowoczesne metody prowadzenia korespondencji w nowoczesnych przedsiębiorstwach że nie prezes podpisuje pismo, tylko deleguje uprawnienie i albo sekretarka ma pieczątkę z nazwiskiem prezesa i prezes nawet nie widzi tego pisma, które wychodzi w jego imieniu, tylko po prostu albo jedna sekretarka, albo cały sekretariat i wszystko jest napisane, podpisane, że zrobił to prezes. Są to nowoczesne metody korespondencji, które już Paweł Apostoł wtedy pisał. I też Ta y, rzecz, że on się potrafił schować, żeby uwypuklić treść, czyli wiedział, że hebrajczyków będzie drażnić to, y, kim on jest. A chodziło o to, że słowo jest najważniejsze. Dlatego czasami widzimy, że niektóre traktaty są podpisane tylko inicjałami. Jeżeli dotyczą jakiejś kontrowersji, albo w ogóle autor jest anonimowy, to są dobre obyczaje, które mają na celu uwypuklenie prawdy Bożej, a nie osoby, która tą prawdę wywiodła na światło. Ja tylko jeszcze jedno słowo chciałem powiedzieć odnośnie tego wyrażenia. Z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Z pewnością myślę, że nie tyle Pan Jezus potrzebował łaski Bożej, żeby zakosztować tej śmierci, ale my potrzebowaliśmy tej łaski, aby On zakosztował tej śmierci, dlatego aby z łaski za każdego, z łaski Bożej za każdego On zakosztował śmierci. Po prostu musimy tu przede wszystkim widzieć, że to my potrzebowaliśmy tej łaski, aby On zakosztował tej śmierci. Tenge się boję cię szom się i chodzę w krucie